Wibracja 111. Jestem pracownikiem światła. Przyjąłem moje powołanie. Tak. Jesteś teraz oficjalnie pracownikiem światła. Zawsze byłeś. Zawsze będziesz. Pamiętaj, że na konkretnym poziomie jesteś honorowany. Wyobraź sobie, że Strażnik Światła wręcza ci dyplom i gratuluje ci. Tak właśnie się dzieje. Jesteś tu i przyjąłeś swoje powołanie. Zamknijmy nasze 111 kroków następującą wiadomością od boskości. Wibracja na dziś. Jestem jednością z całym istnieniem. Oddycham, poruszam się, wyrażam i otrzymuję. Wdycham błogość, wieczną pranę, energię kosmosu. Wdycham. Dzielę się boską esencją z otaczającymi mnie fizycznymi i niefizycznymi wymiarami dookoła. Moje serce jest częścią całości. Jest boskim pocałunkiem na Twoim czole i krwią pulsującą w Twoich organach. Poczuj mnie w swoim środku, w Twoim wewnętrznym ogniu. Jestem kosmiczną inspiracją rozbudzającą Twoją wolę. Boska moc zmian i stworzenia jest żywa i gotowa objawić się i ofiarować. Jesteś gwiazdą jaśniejącą w galaktyce mojej istoty. Nadszedł twój czas na rozpalenie świata i wszechświata, ponieważ oto, kim jesteś, jesteś wszechświatem. Podziel się wibracją jestem świecącą gwiazdą przy sercu wszechświata.